Wdzięczny jestem Bogu za to, że mogę tutaj dzisiaj być. Zawsze jestem wdzięczny wtedy, kiedy mogę stanąć, wyjść za mojego biurka i stanąć w kościele po to, żeby móc się podzielić tym, co studiuję w zaciszu yy, mojego gabinetu. Sam bardzo wiele się uczę w takich sytuacjach i pewnie podobnie będzie również i dzisiaj. To, kim jestem, jak pracuję, gdzie pracuję, ma wpływ na to, jak patrzę na tekst biblijny. Tutaj pastor już przedstawił mnie, także w zasadzie nie muszę nic więcej mówić. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to groźnie, tak, z tą greką i łaciną. Ale ja przyjechałem po to, żeby się podzielić tak naprawdę moimi refleksjami tym, co udało mi się wyczytać, zobaczyć w Słowie Bożym. Zapraszam Was do dialogu również. Wiadomo, nauczyciele akademicy mają taką przypadłość, że czasami mówią w dziwny sposób, używają dziwnych słów. Gdyby mi zdarzyło mi się coś takiego, po prostu przerwijcie i zapytajcie. Czujcie się w tym wolni i będę też, też zapraszał Was do dialogu w tym co będziemy tutaj dzisiaj rozważać. Na koniec mojego wystąpienia też będę chciał troszeczkę o uczelni opowiedzieć, ale to, to dopiero pod koniec. Jeszcze o tej Grece, bo wiele, wiele, wiele osób pyta mnie właściwie, słuchaj, po co, po co się zajmować tym studiowaniem oryginałów, przecież mamy tak wiele dobrych, przekładów po prostu trzeba sięgnąć, przeczytać i wszystko będzie dobrze. Będę chciał troszeczkę powiedzieć o tych mechanizmach, które stoją za tym procesem, który prowadzi do tego, że na samym końcu wy macie w ręku tekst przekładu biblijnego. To, co... Teraz chciałbym tytułem takiej ilustracji wam pokazać. Było takie jedno z moich pierwszych odkryć wtedy, kiedy już zacząłem się zajmować bardziej poważnie tekstem Nowego Testamentu. Zobaczyłem, że czasami rzeczywiście są takie trudne miejsca w tym tekście, które trudno sobie, trudno sobie wytłumaczyć. Jednym z pierwszych, to jest coś, o czym pisałem doktorat między innymi, to jest takie miejsce w bardzo kontrowersyjnym fragmencie z 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Pewnie wszyscy pamiętamy ten, który jest zatytułowany o nakrywaniu głów przez kobiety. I tam w dziesiątym wersecie znalazłem niesamowitą rzecz, która jakby poprowadziła mnie dalej w mojej pracy i gdzieś tak ukierunkowała mnie dalej w moich studiach. W waszych przekładach pewnie Biblii Warszawskiej czytacie o tym w dziesiątym wersecie, że kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości, bodajże, o ile dobrze pamiętam, ze względu na aniołów. Jakież było moje zdumienie, kiedy zajrzałem właśnie do tekstu greckiego i przeczytałem, że kobieta powinna, tutaj zacytuję, exusian ehein epites kefales, powinna mieć exusian. Eksusja, zacząłem studiować badać. I okazuje się, że eksusja to jest słowo, które oznacza władzę kontrolę nad czymś. I okazuje się, że literalne przeczytanie tego wersetu daje nam efekt w postaci takiej, że czytamy kobieta powinna mieć kontrolę, władzę nad głową. Zobaczcie, jak daleko przekład odszedł od tekstu, który znajdujemy w starożytnych manuskryptach. Tego typu rzeczy ja oczywiście nie będę się wgłębiał, to jest tylko kwestia pewnej ilustracji, tak? to, bo trzeba było osobny wykład długi <grym> przeprowadzić, żeby móc wyjaśnić, jak mogło dojść do takiego przekładu, który mam właściwie w większości przekładów biblijnych, tak to, tak to wygląda, ale chciałem wam tylko pokazać, że czasami rzeczywiście warto tam zajrzeć do tego tekstu oryginału, po to chociażby, żeby zastanowić się, żeby nie wiem, czasem na kolanach modlić się z tym tekstem, po to, żeby szukać, żeby szukać pytań. Także taka jest moja rola i, i tak pracujemy z naszymi studentami, żeby próbować zatrzymać się nad tymi tekstami biblijnymi i, i, i, i zobaczyć, co tam się dzieje u samych źródeł, u samych podstaw. I to jest, zapewniam Was, bardzo ubogacająca dla mnie osobiście również praca to jest niesamowite, jak tekst biblijny jest bogaty i za każdym razem, kiedy czytam tekst, który może czytałem wiele razy, jestem w stanie odnaleźć w nim zupełnie inne, nowe treści, nowe światło. Jednym z takich odczytań chciałem się z wami dzisiaj podzielić, a chodzi za mną ostatnio o taki temat dziękczynienia. Dziękczynienia Bogu, wdzięczności Bogu. To jest takie moje prywatne studium, tak, to nie jest żaden projekt naukowy, nic takiego. Kiedy mam czas, to sobie próbuję studiować i zwykle zaczynam od studiowania słów, właśnie sprawdzenia, w jakich kontekstach one się pojawiają w Nowym Testamencie. Niby taka sprawa oczywista, dziękczynienie powinniśmy dziękować Bogu, a z drugiej strony coś bardzo ważnego, to jest ponad 200 kontekstów w Nowym Testamencie, w którym znajdujemy odwołania do dziękczynienia, do dziękowania, dziękowania Bogu. I jest też kilka różnych słów greckich, które wyrażają ten proces. Ja chcę się skupić dzisiaj, zwrócić Waszą uwagę na właściwie dwa takie słowa. No pewnie wiecie, jak dziękczynienie po, po grecku Eucharistia, eucharistia, eucharistia, eucharisteo, czy eucharisto, dziękować, czasownik. Jak pojedziecie do Grecji na wakacje, to usłyszycie na ulicy eucharisto, tak, tutaj nowa Greka się aż tak bardzo od starej nie różni, więc to usłyszycie. A no, bardzo, bardzo często pojawiający się wyraz w tekście Nowego Testamentu. Jest też przymiotnik od niego wzięty, eucharistos, Wdzięczny. I tutaj w liście do Kolosan w trzecim rozdziale, 15 piętnastym wersecie, czytamy takie słowa. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni, bądźcie eucharistoi, bądźcie eucharistoi. To jest taki, taki tekst, który, tak jak mówię, chodzi za mną od, od dłuższego czasu i w różnych aspektach próbuję zastanawiać się nad tym, co to znaczy, jak można to odnieść do mojego życia. Bo z drugiej strony, z drugiej strony znajdujemy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6, w wersecie 35, Odwrotność tego słowa Eucharistos, czyli acharistos. Tak? Język polski, tak jak język grecki, jest skonstruowany w niektórych aspektach podobnie i tam, gdzie dodajemy a przed przymiotnikiem, coś jest normalne albo a normalne, to stosujemy przeczenie. Tak? To, jest grecki, to jest język grecki w języku polskim. Acharistos tak? niewdzięczny. Tam czytamy, że Bóg dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i złych. Są takie dwie grupy ludzi tutaj wyeksponowane, dla których Bóg jest dobrotliwy. Niewdzięczni i źli. Czyli to bycie niewdzięcznym jest czymś, co jest bardzo złą cechą. Taką cechą, która jest niepożądana. Bądźcie eucharistoj, Można by sparafrazować, czy dodać nie bądźcie acharistoi, nie bądźcie niewdzięczni. I jest taki biblijny obraz, który w tym kontekście nasunął mi się ostatnio. Taki, który być może nie będzie się wam bezpośrednio kojarzył z, z samą kwestią dziękczynienia, bycia wdzięcznym czy niewdzięcznym. Mianowicie, 15 rozdział Ewangelii Łukasza. I nad tym 15 rozdziałem Ewangelii Łukasza chciałbym, żebyśmy się... Dzisiaj właśnie pochylili, mając na myśli, mając gdzieś tam w tle z tyłu głowy, właśnie tą kwestię wdzięczności, niewdzięczności, dziękowania Bogu. Ale zanim przejdziemy do analizy tego tekstu, spróbujemy zastanowić się, co w tym 15 rozdziale Ewangelii Łukasza moglibyśmy znaleźć, to kilka słów takiego wprowadzenia. Wybaczcie mi, ja jestem nauczycielem i czasami mam takie inklinacje do tego, żeby pewne wstawki tego typu robić, ale wydaje mi się, że to jest ważne do tego, żebyśmy lepiej przyjrzeli się temu tekstowi, to co, to co za chwilę powiem. Bo mówiłem, że będę troszeczkę mówił też o tym procesie powstawania przekładu, tak? na czym właściwie ten tłumacz pracuje, prawda? Pewnie zdajecie sobie sprawę, że to nie jest tak, że gdzieś w sejfie zamknięty jest tekst Nowego Testamentu, tłumacz dostaje zezwolenie, kluczyk wchodzi, otwiera i tłumaczy, prawda? To zupełnie nie jest tak. My mamy w tym momencie stan naszego posiadania jest taki, że mamy do dyspozycji no, około pięciu tysięcy starożytnych manuskryptów, na których zapisany jest tekst Nowego Testamentu. Ciekawe jest to, że no, on skąd się wzięły te manuskrypty? One po prostu powstawały, mnożyły się w procesie przepisywania, dlatego żeby mieć kolejną kopię tekstu, no ktoś musiał siąść, wziąć skądś tekst, przepisać, tekst zostawał, ktoś dalej później przepisywał i w ten sposób mnożyła się liczba manuskryptów. Jest niesamowite, że zostało ich aż tyle. Ja jestem filologiem klasycznym i wiem, że teksty niechrześcijańskie, niebiblijne, pogańskie zachowa zachowały się czasem, w ilości jednego, dwóch, trzech. Jak jest pięć manuskryptów, to filolog klasyczny skacze z radości, że ma pewny tekst, prawda? Natomiast my mamy tą szczęście, że jest pięć tysięcy, pięć tysięcy manuskryptów. Nie liczę jakichś cytatów u autorów, którzy pisali o Biblii i tak dalej. Tak? To już w ogóle jest ogrom, także jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji. Ale z drugiej strony pomyślcie o tych biednych uczonych, którzy siedzą i muszą coś z tym zrobić, prawda? Mają tak wiele tekstów. Nie wiem, czy mieliście okazję przepisywać tekst kiedyś jakiś, komuś, dla kogoś, nie wiem, nawet na komputerze mi się zdarzało jeszcze kiedyś... za o, no ale powiedzmy, że jakiś dłuższy tekst, jakiś dłuższy tekst, który trzeba przepisać, nawet korzystając z edytora tekstu, kiedy się to robi, to nawet jak człowiek jest skoncentrowany bardzo, no to nie sposób nie popełnić jakiejś pomyłki, jakiejś literówki, czegoś w tym rodzaju. No i pomyślcie o takich kopistach, którzy pracowali w starożytności nad tym, a dodajmy najstarsze manuskrypty, czyli te takie najpoważniejsze, na których się opieramy dzisiaj, były zapisane w bardzo specyficzny sposób. Były zapisywane wielkimi literami, bez odstępów między wyrazami, bez znaków interpunkcyjnych typu przecinki, kropki i tak dalej. No i cieszymy się wtedy, kiedy ten kopista, który to pisał, pisał starannie, bo jeśli nie, to tutaj dodatkowa kwestia jest odczytania właściwego tego tekstu. Czasami używano skrótów jeszcze do tego, więc tak to, tak to wyglądało, czyli teraz... Biblista, który chce pracować nad tekstem, no, musi wziąć taki kodeks i go odczytać najpierw, tak? Czyli no, choćby sobie podzielić słowa, tak? Wydzielić te słowa. I są takie miejsca w Biblii, gdzie my możemy, mamy problem, bo możemy podzielić na dwa sposoby jakąś sekwencję liter i wychodzi nam sens na dodatek jest to inny sens. Więc no tu jest dużo, dużo pracy. Wszystkie kodeksy, nie ma jednego kodeksu, który zawiera cały Nowy Testament, każdy kodeks zawiera pewne fragmenty, wszystkie kodeksy się różnią od siebie. Więc to jest ogromna praca, która polega na tym, że na bazie tego wszystkiego, co my mamy do dyspozycji, musimy się zastanowić, to co mogło być na początku, jak wyglądało źródło, jak wyglądał rzeczywiście oryginał. To jest ogromna praca wielu pokoleń ludzi, których nie widać normalnie. Tak? Oni gdzieś tam siedzą zamknięci i, i studiują, są lata, wieki właściwie, można by powiedzieć, wieki studiów. I dopiero na tekście tak ustalonym pracuje tłumacz i wy go dostajecie do ręki, gdzie tłumacz jeszcze musi podejmować dodatkowe decyzje. Ale wracając do tego właśnie, no jak wyglądały te manuskrypty, bo to jest istotne, bez przerw między wyrazami, bez znaków interpunkcyjnych, kropek, przecinków, tak, my też musimy je wstawić, Czasami mamy pretensje do świadków Jehowy, tak, że oni tam w jednym takim znaczącym miejscu przesuwają przecinek, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, czy zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Mówimy, manipulują pismem, a tu oczywiście, prawda, do, dopasowują sobie do doktryny ten przecinek, natomiast sam proces, sam mechanizm, no jest czymś, co jest naturalne i bibliści to robią, bo muszą to robić, bo nie mamy innego wyjścia, musimy to robić. No tak, ale wy macie w ręku tekst, ten tekst jest podzielony na wersety, ten tekst jest podzielony na podrozdziały, te podrozdziały mają podtytuły, zdarza się, że znajdujecie odniesienia do innych tekstów biblijnych, Bywają przekłady biblijne, które na dodatek mają jeszcze przypisy do tego, opatrzone są też wstępem na przykład. A to oczywiście cały ten proces ponumerowania tych wersów, wstawiania tej interpunkcji, podzielenia tego na cząsteczki jakieś, no jest pewną pracą biblistów, prawda, która została wykonana, tłumacz ją wykorzystuje ale nie jest to częścią oryginału, to wszystko, cała, cała, cała ta praca. Natomiast to, co się stało z tekstem, powoduje, że my jesteśmy w jakiś sposób kierunkowani w myśleniu. Jeżeli widzisz podrozdział, który jest zatytułowany tak i tak, to wiesz, że jak czytasz dalej, no to jakby nawet podświadomie zaczynasz interpretować ten tekst, idąc za tym, jak ten na przykład podtytuł został sformułowany, tak? I to czasami jest mylące, bo wiecie, na przykład podział na rozdziały. Pierwszy raz w ogóle w obrębie manuskryptów, które znamy, pojawił się dopiero w IV wieku. On się różni od tego, który my mamy dzisiaj. Ktoś spróbował to podzielić, czyli właściwie prawie 400 lat od momentu zapisania tych tekstów, prawda? Później kolejne pomysły dopiero w średniowieczu, XII-XIII Wiek. Ten taki francuski uczony Etienne to robił. Interpunkcje, czy numeracje wersetów, z której korzystamy, to jest, to, to jest XVI-wieczna. Niejaki Stefanus, też francuski uczony, to robił. Złośliwcy mówili, że jak wstawiał kropki i przecinki, to chyba musiał jechać konno, i tam, gdzie mu ręka spadła, to była kropka albo przecinek. To tutaj taka od kuchni debata biblistów między sobą i eleganckie argumenty, jakich jak używają. Także po prostu trzeba pamiętać o tym, że przekłady różnią się od siebie nie tylko tym, w jaki sposób oddane są pewne słowa, ale też tym, w jaki sposób tekst biblijny jest podzielony i przekład już sugeruje nam pewne odpowiedzi. Dlatego pamiętając o tym, w czasie zajęć ze studentami, z, zajęć z biblistyki, staramy się, kiedy analizujemy tekst, usuwać wszystkie te dodatkowe czynniki, które się pojawiają w tekstach przekładów. Student dostaje wydruk, w którym wycięte są wszelkie numeracje, podtytuły i, i tak dalej, i tak dalej, przypisy. nie ma nic i zastanawiamy się nad tym, jak można byłoby ten tekst podzielić, nie sugerując się tym, co jest zawarte w przekładzie. I wierzcie mi, że czasami dochodzimy do ciekawych wniosków. Zresztą jak sobie popatrzycie na numerację, to czasami już widać w całym procesie podziału, że coś jest nie tak. No chociażby ten pierwszy list do Koryntian, w niektórych przekładach jedenasty rozdział zaczyna się od wersetu drugiego, można pomyśleć, dlaczego nie od pierwszego, jeżeli to jest nowy, nowa myśl jakaś, tak? Ale 11.1 należy do poprzedniej sekcji. Nie wiem, nie pamiętam jak w warszawskiej akurat to się dzieje, ale różnie, różnie z tym bywa. Więc chodzi o to, w każdym razie, żeby pamiętać o tym, że to nie zawsze jest no, dobry podział, tak? To jest nie zawsze dobry podział. Druga sprawa, musimy pamiętać o tym, o czym pastor mówił na początku, o kontekście, pewnym kontekście. Jeżeli analizujemy teksty ewangeliczne, to musimy być świadomi tego, że one powstawały w kontekście semickim. Którzy bibliści sądzą, że one nawet prawdopodobnie w swojej pierwotnej wersji nie powstały po grecku. Być może grecki tekst jest przekładem semickiego oryginału. Są, są takie ostatnio próby dowodzenia takiej, takiej hipotezy. Niezależnie od wszystkiego, na pewno jakieś samickie podłoże tam musiało być. Czy istniał jakiś tekst wcześniej, czy nie, czy to były ustnie przekazywane teksty, które zostały później po grecku oddane, to jest wtórna rzecz. Ale podłoże semickie jest czymś ważnym. Kiedy czytamy Ewangelię, musimy pamiętać o tym, że teksty ewangeliczne są strukturowane no, na taką modłę semicką, tak jak Żydzi lubili mówić, pisać, komunikować, wyrażać myśli. I nasz piętnasty rozdział Ewangelii Łukasza, pamiętając o tym właśnie, y, możemy spróbować y, przeczytać właśnie, po pierwsze, ignorując podtytuły rozdziałów. No racja nam nie przeszkadza, ona no, pomaga nam się zlokalizować. A po drugie, pamiętając o tym, że mamy do czynienia z przekazem o podłożu semickim, czyli ze specyficznym sposobem wyrażania jakiejś myśli. Więc na początku, przypomnijmy, ja nie, może nie będę czytał całego tego rozdziału, on jest dość długi, a wszyscy mniej więcej wiemy, jaka, jaka jest treść. Ja tylko krótko tak przejdę, przypomnę najważniejsze rzeczy, żebyśmy się mogli znaleźć z powrotem. Zaczyna się od tego, że do Jezusa przychodzą celnicy i grzesznicy, żeby go słuchać, co wzbudza protest ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie. Mówią, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I wtedy w trzecim wersecie czytamy, opowiedział im wtedy następującą przypowieść. I zaczyna się przypowieść, zaczyna się historia o owcy zagubionej, tak? Wszyscy ją znamy, owca ginie, pasterz idzie za nią, bierze ją na ramiona, przynosi do domu, jest wielka radość i kończy się konkluzją, że w niebie będzie jeszcze większa radość z jednego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych. Potem pojawia się drugi obraz, jest kobieta w domu i zaginiona drachma. I schemat jest mniej więcej podobny, drachma się znajduje, jest wielka radość i konkluzja jest podobna, wielka radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. I potem przechodzimy do trzeciego obrazu i no to jest ta opowieść, która jest zwykle opatrywana takim pod tytułem opowieść o synu marnotrawnym. Tak młodszy syn postanawia wziąć należną mu część majątku i udać się w świat, traci ją, po czym okoliczności są takie, że się opamiętuje, postanawia wracać, ojciec przyjmuje go do domu, wyprawia wielką ucztę, co wzbudza oburzenie starszego brata i właściwie... Opowieść się urywa na tym, kiedy ojciec tłumaczy starszemu bratu, że trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarł, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. No i mamy tą taką, taką historię, wszyscy bardzo, dobrze, wszyscy bardzo dobrze ją znamy jako opowieść o synu marnotrawnym. No i teraz yy, właśnie mamy 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Gdybym zadał wam pytanie, Ile przypowieści opowiedział Jezus w tym miejscu? To jaka byłaby wasza odpowiedź? Trzy, tak? Trzy przypowieści opowiedział Jezus w XV rozdziale Ewangelii Łukasza. A sięgnijmy do tekstu, do, do wersetu trzeciego. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Jedną. Mamy trzy obrazy, więc myślimy, są trzy przypowieści. Tekst przekładu nam podzielił to ładnie na kawałki. Więc aha, czyli jesteśmy skłonni do tego, żeby traktować każdą z tych historii osobno. Prawda? A co, jeżeli trzeci wers no, mówi nam tak, jak jest? Czyli jest jedna przypowieść. Jest jedna przypowieść złożona z trzech obrazów. Wiecie, jak czytamy Stary Testament, tak, mówię o tym żydowskim sposobie konstruowania narracji i w ogóle, to to, co zwraca uwagę w Starym Testamencie, to są pewne, pewna taka silna, mocna skłonność, tendencja do powtarzania pewnych myśli. My to nazywamy fachowo paralelizmami, także są różne rodzaje paralelizmów w tekście biblijnym, nie wiem, przykładem, żeby do Nowego Testamentu sięgnąć są na przykład błogosławieństwa, błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem oni, prawda? I tak osiem takich wezwań, które ustrukturowane są symetrycznie, wyrażają różne myśli, tak naprawdę dopełniają się, tworząc pewną całość. Tak można by powiedzieć, po co to powtarzać, skoro przecież można byłoby krótko, tak? Polonista w szkole upomina nas, nie powtarzaj, co, język polski jest tak bogaty, że mógłbyś skorzystać z czegoś innego. A tekst biblijny jest skonstruowany tak, że bez przerwy powtórzenia są. Błogosławcie Pana, wysławiajcie Pan, chwalcie Pana, wszystkie nawet w psalmach szczególnie jest to bardzo, bardzo widoczne. To, co zauważyłem właśnie w moich studiach, a zaczęło się właśnie od tego 11 rozdziału 1 Koryntian, to jest to, że zobaczyłem, że są takie miejsca w Nowym Testamencie, gdzie dokładnie ten mechanizm powtórzeń działa i da się zauważyć pewne bardzo czasami symetryczne powtórzenia, takie paralelne różnego rodzaju. I wydaje mi się, że tutaj możemy zastosować podobny mechanizm. Spróbujmy pomyśleć o tym 15 rozdziale jako o jednej przypowieści złożonej z trzech obrazów, które są symetryczne, i zastanówmy się, gdzie te symetrie są. Czyli gdzie są podobieństwa między tymi obrazami w tym momencie? Czy gdzieś są różnice i czy my możemy wyciągnąć z tego jakiś dalszy wniosek? Czy widzicie jakieś podobieństwa między tymi trzema obrazami? Słucham? Ta radość, tak jest, radość w niebie. To jest taki motyw, i owca, i drachma, prawda, i no, u, u syna to jest troszeczkę inaczej, ale też jest radość, powinieneś się weselić i cieszyć. Coś się, zgubiło. Coś się zgubiło. Owca się zgubiła, drachma się zgubiła i? No syn się zgubił, zagubił się w jakimś sensie, mhm. W każdym z, z, z tej trzech historii mamy ten motyw, ten moment odnalezienia. Owca zostaje przyniesiona, drachma gdzieś tam wymieciona z jakiejś pary, prawda? No, syn wraca, tak? Tutaj mamy pewne różnice. Można powiedzieć, że no po owce idzie pasterz, drachma jest poszukiwana przez tą kobietę w domu, natomiast po syna ojciec nie idzie. Syn sam wraca, natomiast ojciec, pewnie wiecie, zachowuje się w dość niestandardowy sposób, jak na kulturę patriarchalną, tą semicką tamtych czasów, wychodzi naprzeciw to, temu synowi, który zachował się już od samego początku. Od samego początku jego zachowanie było niewłaściwe. Nawet to żądanie majątku, który przynależał, tak, zgodnie... Z prawem, ponieważ był młodszym synem, synów było dwóch, to jedna trzecia majątku ojca przynależała do młodszego syna, ale dopiero po śmierci. Czyli właściwie pytanie czy prośba o to daj mi część mojego majątku, to można by ją odczytywać niemalże jak życzenie śmierci w stosunku do własnego ojca. Było bezczelne, nie, nie powinien tak postąpić. A mimo wszystko ten ojciec, kiedy słyszy, że syn wraca, wychodzi mu naprzeciw, nawet lekko podbiega. Niesamowite. To jest dość ważny wątek tutaj, ale w każdym razie jest pewna różnica w stosunku do tego, co z owcą i z drachmą się stało. Okej, okay, szukajmy dalej podobieństw. życie. Słucham? Nowe życie. Nowe życie, w sensie, że ten syn, ten syn, prawda? No tutaj owca w pewnym sensie też mogłaby, prawda? Natomiast z drachmą mielibyśmy... Pewien kłopot, ale to jest ważny, mhm. aha, aha, to, to na pewno jest ważna obserwacja. Zwróćcie uwagę na miejsce, gdzie się, gdzie się dzieją te historie, bo to jest dość istotne, dość ciekawe. Gdzie ginie owca? Ona gdzieś sobie tam... Idzie gdzieś, się tam za, za, zabłąkuje, prawda? Gdzieś tam trzeba po nią pójść. A drachma? A drachma ginie w domu, tak? Więc tu jest troszeczkę inna, inna historia. A młodszy syn, jeżeli mówimy o tym jego zagubieniu? No gdzieś tam poza domem, prawda? Gdzieś idzie sobie... Czy moglibyśmy zestawić tego młodszego syna jakoś z którymś z tych obrazów poprzednich? On byłby jak owca, czy byłby, byłby jak owca, prawda? Czy ten młodszy syn byłby jak owca. Owca też gdzieś sobie poszła, syn sobie też poszedł, tam się, tam się zagubił. A czy można byłoby go zestawić z drachmą? Tak nie za bardzo to pasuje, prawda? Ale jest jakiś element, jeżeli szukamy symetrii, tutaj są trzy obrazy różne, które mają bardzo dużo podobieństw między sobą. Młodszy syn jest jak owca, a starszy jest jak drachma. A starszy jest jak drachma. Ja powiedziałem, że ta historia jest znana powszechnie, tak? wszyscy ją znają nawet ostatnio miałem taką sytuację, spotkałem się z koleżanką, która pracowała w Japonii przez jakiś czas po to, żeby uczyć Japończyków o kulturze europejskiej i przedstawiała im różne przykłady tego, jak to funkcjonuje, w tym również odnosiła się do Biblii. Gdy przeczytała im historię tą, to Japończycy pukali się w głowę, mówili, jeżeli wy w coś takiego wierzycie, to coś z wami jest nie w porządku. To jest nielogiczne, w ogóle ten ojciec się zachował bezsensownie, nie powinien się tak zachowywać, tak? Musimy pamiętać, japońska kultura to też jest dość specyficzna sprawa, więc byli w szoku. Ale kiedy analizuję ten tekst, to wielu chrześcijan też ma problem, bo właściwie mówią, no, no ten starszy syn, tak? No, gdyby się tak wczuć w jego położenie, no to w zasadzie to może miał rację, że miał pretensje, do ojca, tutaj ten młodszy syn od samego początku, jak mówię, zachował się bezczelnie, niedobrze, wraca, a tutaj proszę, impreza, taka poważna, prawda, bardzo, bardzo obfite tutaj ciekawe, ciekawe rzeczy do konsumpcji, a mnie nigdy nic takiego nie zrobiłeś, mimo że ja jestem cały czas z Tobą, służę Ci wiernie, robię wszystko tak jak trzeba, a Ty nigdy tak nie postąpiłeś, prawda? I ojciec mu tłumaczy, no i nie wiadomo, jak to się dalej potoczyło, ale wielu z nas ma pytanie, jak to jest, zwłaszcza, że opowieść jest znana, jak mówię, jako opowieść o synu marnotrawnym, czyli wszystkie światła na tego młodszego syna. To on jest tutaj gwiazdą, bo to jest taki poruszający obraz syna, który się zagubił, wrócił I do tego, ta owca, która wzbudza w nas takie pozytywne w sumie skojarzenia, natomiast no nie zawsze mamy gdzieś tam w pamięci starszego syna i zastanówmy się nad jego rolą, bo wydaje mi się, że ona jest może nawet bardziej kluczowa, bo do kogo Jezus mówi tą przypowieść? Sam wstęp, pierwszy, drugi wers właściwie, prawda? I trzeci nam o tym mówią. Jezus przyjmował celników i grzeszników, a faryzeusze i uczeni w piśmie mówią, dlaczego on to robi. I wtedy opowiedział im, czyli komu? Faryzeuszom i uczonym w piśmie. Opowiedział im przypowieść. Postawcie się w roli faryzeuszu i uczonych w piśmie, którzy słyszą tę przypowieść o zagubionych osobach, czyli zagubionych jak celnicy i grzesznicy, symbolizowanych przez owce, przez drachmę. No i pojawia się tych dwóch synów. Synów jednego ojca synów tego samego ojca, który reaguje tak, jak reaguje. Eee, czymś naturalnym jest to, że słuchając opowieści musieli się utożsamić z którymś z bohaterów. Z którym? Ze starszym bratem. Ze starszym bratem. Więc jest to przypowieść o starszym bracie, nie o synu marnotrawnym, o starszym bracie, którym tutaj no, ten obraz dotyczy właśnie faryzeuszy i uczonych w piśmie. Czym się charakteryzuje postawa faryzeuszy? No, takim skrajnym legalizmem, opieraniem się na tym, że y, oni przestrzegają przepisów, prawa, zasad, prawda? Pamiętamy w kontekście dziękczynienia tą słynną modlitwę Faryzeusza, która właściwie powinna być antymodlitwą. Dziękuję Ci, Boże, za to, że nie jestem jak tamci. Tak sam się łapię na tym czasem, że takie głupie myśli chodzą człowiekowi po głowie. Człowiek myśli, że wszystkie rozumy pozjadał, prawda? Że jest pierwszym chrześcijaninem na świecie, Pierwszym, który czytał Biblię i znalazł w niej coś niesamowitego, czego nikt nigdy pewnie wcześniej nie znalazł i gdzieś ta pycha w człowieku tam rośnie, a nie można, tak? Co masz, czego byś nie otrzymał, tak? Bądźcie, bądźcie wdzięczni. Wydaje mi się, że ta postawa faryzejska również tutaj, właśnie w tej opowieści o starszym bracie, to jest dla mnie opowieść o starszym bracie, jest widoczna starszy brat się zgubił jak drachma, zgubił się będąc w domu i teraz zastanawiałem się nad tym właściwie na czym polega istota tego jego zagubienia w tym wszystkim na czym ona polega i wydaje mi się, że on nie zrozumiał co to znaczy być synem tak samo jak ten młodszy tylko, że inaczej ten młodszy też nie zrozumiał co to znaczy być synem zobaczcie jakie są Jego słowa, wtedy, kiedy wraca? Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie jednym z Twoich najemników. Ja będę wykonywał Twoje polecenia, jak straciłem status. Nie da się stracić statusu syna. Ten ojciec jest jak Bóg, nasz ojciec. Nie możesz tego stracić. A starszy syn myślał, że jest synem dlatego, że jest dobry, wykonuje wszystkie polecenia, trzyma się zasad, no i właściwie oczekuje nagrody, tak? Jakiejś, tak? W tej sytuacji. Ja wszystko zawsze dobrze robiłem. Tak jak faryzeusze. Jestem sprawiedliwy jak faryzeusz. Nie jestem jak ci celnicy i grzesznicy, którzy przychodzą do Jezusa, jak on w ogóle może z tymi nieczystymi, niesprawiedliwymi ludźmi spożywać posiłki. Oni nie rozumieli że istotą nie jest prawo, nie jest przestrzeganie zasad, tylko relacja, bycie dzieckiem, bycie synem, córką, ojca. To nie jest kwestia zasad, przepisów, prawa, legalizmu, czegokolwiek. Tego, że przychodzę do kościoła w niedzielę, nie wiem, modlę się, robię dobre rzeczy. To nie jest to. Istotą jest relacja. I trzeba być wdzięcznym. Myślę, że ten starszy syn też w jakimś sensie był Aharistos, w jakim sensie był tym niewdzięcznym, tym, który zaburzył tą relację. Zobaczcie też, jak relacja, niewłaściwa relacja z ojcem zaburza relację z braćmi. Tak właściwie w tym starszym synu rodzi się jakaś zazdrość, jakaś złość. Powinieneś się cieszyć, tak, mówi ojciec, bo twój brat się znalazł a nie podkreślać to, że Ty jesteś lepszy, zawsze byłeś tu, zawsze robiłeś to, co trzeba. Wydaje mi się, że gdzieś w tym kierunku tak naprawdę ta cała przypowieść z 15 rozdziału, że moglibyśmy o niej myśleć w ten sposób, przynajmniej ja staram się w ten sposób ją odbierać i jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę być synem i staram się uczyć coraz bardziej tego, co to znaczy być tym synem. I modlę się o to, żebyście i wy <głos> coraz lepiej, coraz mocniej, coraz pełniej rozumieli, że istotą chrześcijaństwa jest bycie dzieckiem Boga, bycie synem, a nie legalizm, upieranie się na swojej sprawiedliwości, na tym, co robimy dobrze. I tak to właśnie czasami. Biblistyka może być pomocna w może innym zrozumieniu tekstu, który czytamy. Amen.